Dobry wieczór minęła przed chwilą osiemnasta. Program trzeci Polskiego Radia. Trzeci dzień kwietnia jest Wielki Piątek, audycja popołudniowa. Przed nami serwis Małgorzata Spór, Radosław Mróz. Posłowie zaskoczeni decyzją śledczych w sprawie podsłuchów w restauracji Różana. Prokuratura powinna sprawą zająć się z urzędu, dlatego że tu chodzi o bezpieczeństwo. A prokuratura czeka na wniosek ministra obrony, który mógł być podsłuchiwany. Wbrew krytyce środowisk katolickich od połowy kwietnia pigułka dzień po w aptekach bez recepty to decyzja ministra zdrowia. W izraelsko-palestyńskim sporze o mur punkt dla palestyńczyków. W izraelskim sądzie zapadła bezprecedensowa decyzja. Nie ma śledztwa, choć był podsług w warszawskiej restauracji. Posłowie zaskoczeni decyzją prokuratury. Śledczy przyznali, że przed spotkaniem Tomasza Siemoniaka z holenderską minister obrony w lokalu znaleziono sprzęt do nagrywania. Uznali jednak, że aby można było wszcząć dochodzenie, to najpierw poszkodowany, w tym przypadku szef Monu, musi złożyć wniosek w tej sprawie. Na razie nie złożył. W ocenie prokuratury okręgowej w Warszawie nic nie wskazuje na to, aby znalezione w restauracji podsłuchy miały rejestrować spotkanie szefa MONU. Prawnik poseł P.O. Witold Pal zastanawia się, na jakiej podstawie prokuratorzy to stwierdzili na tak wczesnym etapie postępowania. Wydaje się, że bardzo źle odbierają, źle rozumieją pojęcie niezależności prokuratury. Prokuratura jest zobowiązana do podejmowania takich działań, które. Przede wszystkim mają na celu bezpieczeństwo obywateli. Decyzji prokuratury nie pojmuje też szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jak powiedział, tu chodzi o bezpieczeństwo państwa i postępowanie powinno być wszczęte z urzędu. Dodał, że premier Ewa Kopacz powinna zdyscyplinować swoich ministrów, by nie organizowali spotkań w restauracjach. Po cóż są rezydencje poszczególnych ministerstw czy też rządu? One powinny służyć temu, żeby tam przyjmować zagranicznych gości. Po co są gabinety ministerialne? Po to, żeby w gabinetach ministerialnych omawiać sprawy państwa. Продолжение Sprawą nowych podsłuchów ma się zająć Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty od połowy kwietnia. Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie umożliwiające wprowadzenie do aptek środków tzw. awaryjnej antykoncepcji. Nowe przepisy wejdą w życie dokładnie 16 kwietnia. Od tego dnia tego rodzaju tabletki będą mogły kupić osoby powyżej 15 roku życia. Główny mechanizm ich działania polega na hamowaniu lub opóźnianiu ale przeciwko łatwemu dostępowi do tego rodzaju środków występowało wiele organizacji katolickich i przedstawicieli kościoła. Część farmaceutów apelowała, by preparat był sprzedawany na receptę po badaniu lekarskim. Z kolei nowe przepisy chwalą środowiska liberalne i lewica. Teraz w serwisie o bezprecedensowym zwycięstwie palestyńczyków w izraelskim sądzie odrzucił on plany budowy muru niedaleko Betlejem na terenie jednego z najbardziej znanych opactw. Izrael od 13 lat buduje mur oddzielający ziemie izraelskie od palestyńskich. Zapewnia, że chodzi o bezpieczeństwo i przekonuje, że już po postawieniu pierwszych jego części znacznie spadła liczba zamachów w Jerozolimie. Jednak niektóre odcinki muru przebiegają nie przy granicy, ale na terenach palestyńskich. Międzynarodowy Trybunał w Hadze już 11 lat temu nakazał rozebranie takich konstrukcji, ale Izrael nie posłuchał. Dlaczego decyzja, która dziś zapadła, ma tak wielkie znaczenie wyjaśni Wojciech Segielski. Chodzi o Dolinę Kremisan, w której znajdują się XIX-wieczny saleziański klasztor, winiarnia i chrześcijańskie szkoły. Kompleks jest uznawany za jeden z najpiękniejszych w Ziemi Świętej i wpisany na listę UNESCO. Izrael chciał wybudować mur, który przeciąłby opactwo na dwie części. Miała to być ochrona dla znajdujących się w pobliżu żydowskich osiedli Gilo i Har Gilo. Palestyńscy chrześcijanie z 58 spośród mieszkających w Kremisan rodzin oddali sprawę do sądu, a ten zakazał budowy. Jest to bezprecedensowa decyzja, bo izraelskie sądy rzadko wydają wyroki na korzyść palestyńczyków. W sprawie Zaangażowali się nie tylko mieszkający w Ziemi Świętej Duchowni, ale nawet sam papież Franciszek. Łaciński patriarcha Jerozolimy, w Tual, oświadczył, że decyzja sądu to dobra nowina przed Wielkanocą, a lokalni księża mówią, że jest to dla nich jak z martwych Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Brawurowe kazanie biskupa sycylijskiego miasta No to przebojem włoskich mediów. Antonio Steliano wygłosił je wczoraj w Wielki Czwartek. Chcąc dotrzeć do młodych uczestników mszy, hierarcha zaśpiewał piosenki dwójka telewizyjnych gwiazd o rosterkę młodości, dojrzewania i pustce życia. Ale to nie pierwszy taki występ biskupa z Sycylii. Po zakonnicy, która wygrała jeden z włoskich talent show, śpiewając piosenkę Madonny, w internecie pojawił się śpiewający biskup. Wideo jednego z jego niedawnych kazań cieszy się rosnącym powodzeniem w sieci. Biskup Antonio Staliano Ilustruje je bowiem popularnymi wśród słuchaczy przebojami. Credo negli esseri umani. Majzantine! Credo negli esseri umani. Biskup wyjaśnił, że cytuje popularne przeboje, których teksty, jak widać, zna na pamięć, gdyż w ten sposób chce dotrzeć do słuchaczy i być dobrze zrozumiany. Zażartował nawet, że ulubieńcy młodzieży cytują jego kazania w tekstach swoich piosenek. Inaczej nigdy by ich nie wykonał w kościele. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystko w tym serwisie trójki.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 Rozmowy przy winogronach i pomarańczach Pascal, a mógłbyś mi Dla odmiany, chociaż raz Powiedzieć coś miłego? Jasny, słuchaj Ryneczek Lidla A teraz ja, ja wam powiem coś Naprawdę miłego, na przykład, że Już teraz pyszne winogrona Będą po 7,77 za kilogram A cudownie soczyste pomarańcze Za jedyne złoty 99 za kilogram Czy to nie jest miłe? Ryneczek Lidla Po prostu świeżo Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia It's getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door knock, knock,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 Brian ferry. A my wracamy do ziemi świętej, którą przemierzał z mieszkańcami rozmawiając Marcin Gutowski. On the holiday of Pesach in 1974. To było święto Paschy w 1974 roku. Około 6 rano usłyszeliśmy jakiś hałas, ale nie przejęliśmy się tym specjalnie. W Kiriat Szemona, gdzie mieszkaliśmy, spadające rakiety były na porządku dziennym. Hezbollah ostrzeliwał w tym okresie okolice z Skatiuszy niemal bez przerwy. Nie przejmowaliśmy się tym. Gdy było trzeba, po prostu schodziliśmy do piwnicy, żartowaliśmy trochę i zaraz wracaliśmy do mieszkania na trzecim piętrze. Ojciec wyszedł już do pracy. Zostaliśmy z mamą w domu. Starsza, dwunastoletnia siostra, ja dziewięciolatka, mój brat bliźniak i młodszy, pięcioletni braciszek. Usłyszeliśmy strzały. Mama wstała i podeszła do okna, by zobaczyć, co się dzieje. Niczego nie zauważyła. Serie wystrzałów jednak się powtarzały i były coraz głośniejsze, jakby strzelano coraz bliżej. Zebraliśmy się w salonie. Trwało jakieś 10 minut, zanim usłyszeliśmy łoskot wyważanych drzwi. Pojawiło się w nich dwóch mężczyzn. Arabów. Mieli karabiny maszynowe. Jeden z nich wszedł do mieszkania. Zamarliśmy. Podniósł broń, wycelował w nas i nacisnął spust. Okazało się, że coś się zacięło w karabinie. W tym momencie złapałam najmłodszego braciszka i pobiegłam do naszego pokoju. Schowaliśmy się za otwartymi drzwiami szafy. Usłyszeliśmy wystrzały. Trwało to dłuższą chwilę. Widziałam, jak tynk odpada od ścian w salonie. Wystający fragment drzwi, za którymi się schowaliśmy, był kompletnie podziurawiony. Ciągle tylko strzały. To trwało kilka minut. W końcu nastała grobowa cisza. Braciszek puścił moją rękę i wybiegł z pokoju. Usłyszałam kolejną krótką serię. Zobaczyli go is Astralili. Saw him and they shot him also. I stayed there, I think, one or two minutes more. Nie ruszałam się z miejsca jeszcze przez kilka minut. W końcu weszłam do salonu. Pomieszczenie spływało krwią. Na podłodze leżały martwe ciała dwóch moich braci. Mama i siostra jeszcze żyły. Mama zabroniła mi do siebie podchodzić i kazała schować się w łazience. Bała się, że oni wrócą. One konały na moich oczach, bo przez kilka godzin nikt nie wszedł do budynku, by nam pomóc. Żołnierze przyszli po ponad trzech godzinach. Wyprowadzili mnie z budynku. Pamiętam, jak musiałam przechodzić po ciałach sąsiadów, by się wydostać na zewnątrz. Siostra i matka nie przeżyły. Ojciec nie wierzył, że mi się udało. Następne dni spędziłam u wujostwa. Gdy po wielu dniach tata przyszedł, po raz pierwszy zobaczyłam tego niemal dwumetrowego, potężnego mężczyznę, kulącego się i płaczącego. Skowyczącego jak zwierzę. Dawałam mu siłę do życia. Wielokrotnie chciał je sobie odebrać. Po latach ożenił się ponownie, ale życie mojego taty to wciąż balansowanie na granicy starego i nowego, na granicy załamania. Każdego roku w okolicach Paschy wpada w depresję. Sama przez wiele lat nie zdecydowałam się skorzystać z pomocy specjalistów. Mordercy mogli zabrać mi wiele, prawie wszystko, ale nie tę siłę i nie mój uśmiech. Mam je po mamie. Umarła młodo, ale zostawiła mi jedno, swoją siłę. To wzięłam od niej. Ok, my smile, that was always my mask. Uśmiech zawsze był moją maską. Nie daj mu się zwieść. Od początku, choćbym nie wiem, jak była rozbita wewnętrznie i nie wiem, jak bardzo płakała, gdy tato pukał do drzwi, zawsze otwierałam mu z uśmiechem od ucha do ucha. Bałam się, że w przeciwnym razie stracę i jego. Jednak w środku długo nosiłam piekło, a właściwie boję się, że nadal tam jest. Ale staram się o tym nie myśleć. Gdy przeżywasz taką traumę, i to już w dzieciństwie, masz do wyboru dwie drogi. Poddać się i umrzeć, albo żyć. Ja wybrałam życie. I took the life. Mm -hmm. Iris Jeheskel jest Żydówką. Pochodzi z miasta Kirjat szemona na północy Izraela. Niezwykłych historii zwykłych mieszkańców Izraela-Palestyny. Słuchał Marcin Gutowski. Do Ziemi Świętej jeszcze dziś powrócimy. 19 minut po 18. To Ewa Kasydy. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No And the world will live as one. Świętej mieszka m.in. Saleh Barar. Należy do niewielkiej grupy etniczno-religijnej zamieszkującej m.in. wzgórza Golan. To sporne terytorium jest najbardziej zaminowanym miejscem na świecie. To było w 1982 roku. Miałem wtedy 12 lat. Bawiłem się z kolegami nieopodal wioski. To był piękny, pogodny dzień. Nagle usłyszałem wielki hałas i zrobiło się ciemno. Więcej nie pamiętam, tylko głośne bum. I leg, My rękę. Straciłem nogę, rękę i oko. Dowiedziałem się o tym trzy tygodnie później, gdy wybudzono mnie w szpitalu. Moje życie zatrzymało się na samym początku. Starałem się później żyć normalnie, ale było to właściwie niemożliwe. Moje życie się zatrzymało. Dziś mam co prawda pracę i rodzinę, żonę i dwóch synów, ale to nie jest normalne życie. Jest ciężkie i bardzo smutne. Tracę wzrok w drugim oku, dlatego spędzam z dziećmi tyle czasu, ile tylko mogę. Chcę się napatrzeć, ale najsmutniejsze jest to, że dziś miny wciąż zagrażają mieszkańcom wioski. Wciąż zdarzają się wypadki. Bardzo się boję, że pewnego dnia ucierpi albo zginie jeden z moich synów. Każdej nocy śni mi się, że mój syn wchodzi na minę. To nie tylko moja trauma, ale rzeczywistość. Ludzie wciąż giną i są okaleczani, a miny, jak piekielne demony, wciąż czekają na kolejną ofiarę, kolejne dziecko. Wewnątrz wioski nadal są zaminowane tereny, między innymi pagórek, z którego wiosną spływa na jezdnie błoto, a razem z nim miny teraz przynajmniej są znaki ostrzegawcze, gdy byłem dzieckiem, niestety niczego takiego nie było. Alan Parsons Project, program trzeci po 18.30. Radosław Mróz. Jeszcze nie skończyła się akcja sprowadzania ciała 25-latki, która w nocy zginęła w Wieszczadach, a jego znów wyruszają z pomocą w góry. Tym razem poszkodowanym jest uczestnik wielkopiątkowej drogi krzyżowej na Tarnice. Mężczyzna z urazem nogi znajduje się na przełęczy między Tarnicą a Krzemieniem. Poszkodowany schodził z jedną z ostatnich grup pielgrzymów. Tir pełen przemycanych papierosów został zatrzymany na granicy w Korczowej. Celnicy znaleźli tam 90 tysięcy paczek papierosów. Były ukryte w drewnianych przęsłach ogrodzeniowych. Towar miał tranzytem przejechać przez Polskę do jednego z krajów Unii, informuje Dyta Chabowska z Izby Celnej w Przemyślu. Dotarcie do kontrabandy okazało się bardzo pracochłonne. Na każdej z palec znajdowało się 18 przęseł ogrodowych, a każde z nich złożone było z 10 desek, co oznacza, że demontażu i sprawdzenia wymagało 3600 desek. Gdyby papierosy trafiły na czarny rynek na terenie naszego kraju, skarb państwa straciłby 1,8 mln zł, a za przemyt tak ilości papierosów grozi kara więzienia nawet do 10 lat. Kontrowersyjne ceremonie ukrzyżowania, które co roku odbywają się na północy Filipin, tym razem bez udziału w wielu filipińskich wsiach w Wielki Piątek chrześcijanie dobrowolnie zgadzają się na przebicie do krzyża. Wierzą, że w ten sposób oczyszczą się z grzechów. Przeciwko temu zwyczajowi występuje zarówno kościół, jak i lokalna służba zdrowia. O Wielkopiątkowym Obrzędzie co roku jest głośno właśnie za sprawą obcokrajowców, którzy przyglądają się ceremonii przybijania do krzyża, a wstrząsające zdjęcia umieszczają chociażby na portalach społecznościowych. W tym roku w Wielu Wsiach podjęto decyzję o zakazie udziału turystów w Wielkopiątkowym Obrzędzie Kolejnej kolejne informacje o 19. Zapraszamy. Jutro będzie nieco cieplej niż dziś. W Suwałkach, Rzeszowie, Przemyślu, 5 stopni. W Gdańsku, Bydgoszczy, w Warszawie, Łodzi, Krakowie, 6. We Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, Szczecinie, 8. Ale możliwe opady, nawet deszczu ze śniegiem na zachodzie i nad morzem. Deszczu możliwe również burze. W niedzielę od 4 stopni na Podlasiu do 7 na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Yeah. When she gets there she knows If the stores are all closed With a word she can get what she came for I'm on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes Words have to mean In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of us Trees, and the voices of those. Stand along Caplin z tym utworem, jakże rzadko w trójce. Zaproszenie do teatru. Jan Budek. To bezsprzecznie najsłynniejszy dramat, jaki można zobaczyć w teatrze. Mowa oczywiście o Hamlecie Szekspira. Kolejne inscenizacje zawsze w jakiś sposób były odbiciem swoich czasów. W przyszłym tygodniu w warszawskim teatrze Imka Hamleta pokaże Joanna Drozda. Do tej pory znana raczej jako aktorka mnie bardzo zaciekawił temat artystów, który jest poruszany w Hamlecie i tego, że Hamlet używa właśnie przedstawienia do tego, żeby wpłynąć na rzeczywistość. Bardzo mnie to zainspirowało i poszłam o tyle dalej, że w mojej adaptacji Hamlet w ogóle jest aktorem. I jakby od samego początku wie, że to właśnie przez sztukę i tylko przez sztukę może wpłynąć na rzeczywistość i okazuje się, że ta straszna sytuacja, czyli morderstwo ojca jest tylko i wyłącznie do rozbrojenia w jakimś sensie przez niego za pomocą sztuki, za pomocą czegoś wykreowanego. A w roli Hamleta występuje Piotr Polak. Bardzo zazwyczaj jesteśmy nauczeni w jakiś kodu z zachowania i jego osobiście, prywatnie bardzo lubię łamać jakimś takim swoim, znaczy nie wiem, no jestem dziecinny po prostu gdzieś bardzo i, i ten Hamlet też jest dziś bardzo dziecinny, ale w taki dorosły sposób, w taki dojrzały sposób, to znaczy używa tego bardzo, jest tego świadomy i widzi w tym siłę. Dla Joanny Drozdy reżyserki to pierwszy tak duży spektakl w karierze, jak mówi to wypowiedź na temat naszych czasów, ale też czerpiąca z osobistych doświadczeń. Możemy się właśnie zająć i władzą, i sztuką, i kulturą, i człowiekiem jako jednostką, i masą, i miłością, i nienawiścią, i potrzebą zemsty, potrzebą zdrady, wyjścia, oderwania się od swoich rodziców, tworzenia swojego własnego ja. To pytanie Hamleta, które mu powraca cały czas, a ja, kim jest człowiek, wydaje mi się pytaniem z gruntu obecnego czasu, z mojego gruntu, dla mnie Hamlet to ja w obecnym świecie, cały czas dopraszająca się o to, żeby zrozumieć jakie jest moje miejsce, nie żyjemy wobec takich wielkich zdarzeń, jak nasi rodzice, żyjemy w czasach dobrobytu możemy mieć wszystko, możemy wszędzie pojechać, możemy naprawdę wykreować sobie swoje własne życie i teraz rodzi się pytanie, no właśnie to co ja chcę, jakie jest to moje życie i jak na to zapatruje się ta moja rodzina, która jest bardzo z tego miejsca, bardzo z Polski, bardzo zakorzeniona w tym nieeuropejskim nieglobalnym świecie, tylko gdzieś od Zielonym od świata. więc to, I to wszystko tam jest. Bardzo pełny jest Hamlet. Na scenie zobaczymy grono uznanych aktorów, m.in. Iwonę Bielską, Krzysztofa Dracza, Agnieszkę Roszkowską czy Dobromira Dymeckiego. Premiera Hamleta w reżyserii Joanny Drozdy w najbliższy czwartek w Warszawskim Teatrze Imka. Zapraszamy. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the part of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable In every way And forevermore That's how you'll stay That's why darling It's incredible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 Put up the boat, the boat, put the boat, put up the the the the the we go, we bump up, George Benson, Ointon Marsalis. W przedświątecznym tygodniu nie ma, proszę Państwa, premier filmowych. Kolejne przed nami dopiero za tydzień. Za tydzień również rozpocznie się pod patronatem trójki trzynasty festiwal Łodzią Powiślem, czyli przegląd najnowszych filmów studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej w warszawskim kinie Iluzjon. O programie imprezy z Krzysztofem Brzezowskim, szefem tego festiwalu, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Początek w piątek, po świętach. Początek w piątek, po świętach. Rozpoczynamy 10 kwietnia o 16.00. Pokazem specjalnym filmu Body Ciało Małgorzaty Szumowskiej z udziałem twórców. Obiecała udział osobiście reżyserka małgoszka Szumowska. To słynna absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Od niej zaczynacie i jej filmem również kończycie. Jej filmem kończymy. To z kolei z okazji 25-lecia studia Index, które w tym roku troszeczkę odkurzyliśmy i reaktywowaliśmy z okazji tej rocznicy tego jubileuszu i zakończymy jej filmem szczęśliwy człowiek, którym debiutowała właśnie w studiu Index, kończąc szkołę filmową w Łodzi. No a poza tym projekcje konkursowe w tym roku pięć bloków, tak? I to najważniejsze podczas Łodzią Powiśla, więc pięć bloków konkursowych, jak pewnie zauważyłeś, w tym roku zrezygnowaliśmy z tak zwanej panoramy przeglądu. Postanowiliśmy pokazać jedynie najlepsze selekcjonowane filmy, reżyserskie fabuły i dokumenty, filmy operatorskie i animacje, które złożą się na pięć bloków w sumie 39 filmów konkursowych. Jak to się rozkłada, jeśli chodzi o formy filmowe, czego najwięcej? W tym roku cieszę się, bo jest porówno. W ubiegłym roku było troszkę krucho z dokumentami, ale to z różnych przyczyn. Niektórzy jeszcze byli w trakcie ich realizacji, niektórzy nie zdążyli skończyć. Na czas w tym roku też troszeczkę było obaw, bo tak naprawdę na przykład egzamin dyplomowy magisterski odbył się półtora miesiąca temu, ale wszystko jest już gotowe, więc tradycyjnie pokaźna dawka filmów animowanych, krótkich animacji. Rozkłada się to jakoś ciekawie w ciekawe bloki, w ciekawy program i zobaczymy taką fajną, pełną reprezentację z ostatniego roku akademickiego ze szkoły w Łodzi. Wiem, że odnotujecie jeszcze jeszcze jeden debiut jeszcze jednej absolwentki Łódzkiej Szkoły Filmowej. To nieco wcześniejsza historia. Tak, pokażemy w piątek film Diabły, Diabły. To również w ramach studia Index i tych pokazów specjalnych ze studiem związanych. Dorota Kędzierzawska, również nasza absolwentka, zapowiedziała udział, więc będzie spotkanie z reżyserką zaraz po filmie. Poza tym też troszeczkę spotkań, dyskusji i myślenia o tym, jak pomóc studentom, czy tak, to już taki, absolwentom. To już taki, tak, to już taki stały cykl, który staram się podtrzymywać. To tak naprawdę trzy najważniejsze spotkania. Pierwsze to takie, które swego czasu zainaugurowaliśmy w Szkole Filmowej w Łodzi. Reżyserzy i krytycy rozmawiają. Staramy się skonfrontować reżyserów, młodych jeszcze w szkole albo zaraz, którzy ze szkoły wyfruną, bo właśnie zrobili dyplom, z młodymi krytykami. Oprócz tego dwa spotkania, myślę, bardzo ciekawe. Pierwsze zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji. Młodzi ludzie od dyplomu do debiutu spróbują przedstawić problemy, jakie napotykają młodych twórców filmów po drodze właściwie do tego najważniejszego filmu, którym debiutują i tradycyjna współpraca ze Stowarzyszeniem Film 1-2. Kubami Kurdak zaprosi, myślę, ciekawych gości, rozmówców i porozmawiamy o tym, jak w ogóle debiut wypromować, czyli najpierw od dyplomu do debiutu, a potem jak ten debiut wypromować. Tak się ciekawie to złożyło w tym roku. A laureatów festiwalu poznamy w sobotę już późnym wieczorem. Zapraszamy 13. festiwalu Łodzią po Wiśle za tydzień już w piątek i w sobotę w warszawskim kinie Illusion. A naszym gościem w Radio Łódź był Krzysztof Brzezowski, szef festiwalu. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam. 8 minut pozostało do dziewiętnastej. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Dziękujemy za spotkanie. Do usłyszenia. Proszę pozostać z nami po dziewiętnastej w trójce. Muzyka ciszy. Michael Jackson.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 Love. And this place is brighter than tomorrow And if you really try You'll find there's no need to cry In this place can feel there's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space Oh, make it a better place Love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. there are we stop existing and start living. Then it feels that always, love's enough. Always growing. Autopromocja. Lany poniedziałek w trójce. To taki czas, w którym lista przebojów w piątek byłaby nie na miejscu. Zapraszam zatem tradycyjnie na listę świąteczną poniedziałkową. Zobaczymy, czy Mark Knopfler obroni pierwsze miejsce. Do usłyszenia od 19.00. Marek Niedźwiecki. A o 22.00 Literackie Biuro Śledcze. Pisarz leje wodę lub upaja płynną narracją. Może też cedzić słowa, sączyć swoje przekonania do głowy czytelnika. Może tryskać pomysłami lub dostać wody sodowej, Może wreszcie po prostu pisać o wodzie. Właśnie książki, w których woda gra ważną rolę, będą tematem tej audycji. Zapraszam, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Zdeńczyk Osiecka. Moja kokaina.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 Te historie tworzą nasz świat. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Budzą ciekawość. Jest, to, to jest. jest, jest Powierzchnia księżyca jest, schodzi, schodzi teraz, to stoi teraz. Stoi na, jest, na gruncie jest, księżycowym. Dają poczucie dumy. Abemus papam, kardynalem Wojtyła. 90 lat. Polskie radio.pl